Ewangelia świętego Łukasza, rozdział ósmy. I stało się potem, że on chodził po miastach i po miasteczkach, karząc i opowiadając Królestwo Boże. A oni dwunastu byli z Nim. I niektóre niewiasty, które był uzdrowił od duchów złych i od niemocy ich, jako Maryja, którą zwaną Magdaleną, z której było siedm diabłów wyszło, i Joanna. Żona Huzego, urzędnika Herodowego i Zuzanna i inszych wiele, które mu służyły z majętności swoich. A gdy się schodził wielki lud i z różnych miast garnęli się do niego, rzekł przez podobieństwo. Wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał nasienie swoje, a gdy on rozsiewał, wtedy jedno padło podle drogi i podeptane jest. A ptaki niebieskie pozobały je, a drugie padło na opokę, a gdy weszło, uschło, przeto iż nie miało wilgotności. A drugie padło między ciernie, ale ciernie wespół z niem wzrosły i zadusiły je. A drugie padło na ziemię dobrą, a gdy weszło, przyniosło pożytek stokrotny. To mówiąc, wołał... Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I pytali go uczniowie jego, mówiąc, co by to było za podobieństwo. A on im rzekł, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym w podobieństwach, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli. A to podobieństwo takie jest. Nasienie jest Słowo Boże. A którzy podle drogi są ci, którzy słuchają, zatem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby uwierzywszy nie byli zbawieni. A którzy na opoce są ci, którzy gdy słuchają, z radością słowo przyjmują, ale ci korzenia nie mają. Ci do czasu wierzą, a czasu pokusy odstępują. A które padło między ciernie, Ci są, którzy słuchają słowa, ale odszedłszy od pieczołowania i bogactw i rozkoszy żywota bywają zaduszeni i nie przynoszą pożytku. Ale które padło na ziemię dobrą, ci są, którzy w sercu uprzejmem i dobrem słyszane słowo zachowują i owoc przynoszą w cierpliwości. A żaden zapaliwszy świece nie nakrywa jej naczyniem, ani jej kładzie podłoże, ale ją stawia na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Bo nie masz nic tajemnego, co by nie miało być objawione. I nie masz nic skrytego, czego by się nie dowiedziano i co by na jaw nie wyszło. Przetoż patrzcie, jako słuchacie, albowiem kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, i to, co ma, że ma, będzie odjęte od niego. Wtedy przyszli do niego matka i bracia jego, ale do niego przystąpić nie mogli dla ludu. I dano mu znać, mówiąc, matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć. A on, odpowiadając, rzekł do nich, matka moja i bracia moi, są ci, którzy słowa Bożego słuchają i czynią je. I stało się dnia jednego, że on wstąpił w łódź i uczniowie jego i rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I puścili się. A gdy płynęli, usnął. I przypadła nawałność wiatru na jezioro, i łódź się zalewała, tak, że byli w niebezpieczeństwie. A przystąpiwszy, Obudzili go, mówiąc – Mistrzu, mistrzu, giniemy! A on, ocknąwszy się, zgromił wiatr i wały wodne i uśmierzyły się i stało się uciszenie. Wtedy im rzekł – Gdzież jest wiara wasza? A bojąc się, dziwowali się, mówiąc jedni do drugich – Któż wszdy jest ten, że i wiatrom rozkazuje – i wodą, a są mu posłuszne I przewieźli się do krainy gadareńczyków Która jest przeciw Galilei A gdy wstąpił na ziemię Zabierzał mu mąż niektóry z onego miasta Co miał dyjabły od niemałego czasu A nie obłuczył się w szaty I nie mieszkał w domu tylko w grobach Ten ujrzawszy Jezusa zakrzyknął I upadł przed nim a głosem wielkim rzekł – Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. Albowiem rozkazał onemu duchowi nieczystemu, aby wyszedł z onego człowieka, bo od wielu czasów porywał go, a chociaż go wiązano łańcuchami i w pętach strzeżono, jednak on porwawszy okowy… Bywał od dyjabła na pustynię pędzony i pytał go Jezus mówiąc, co masz za imię? A on rzekł, wojsko, albowiem wiele dyjabłów wstąpiło było weń. Wtedy go prosił, aby im nie rozkazywał stamtąd odejść w przepaść, a była tam trzoda wielka świni, która się pasła na górze. I prosili go, aby im dopuścił wstąpić w nie i dopuścił im. A wyszedłszy z onego człowieka, weszli w świnie i porwała się ona trzoda pędem z przykra do jeziora i utonęła. A widząc pasterze, co się stało, uciekli, a poszedłszy oznajmili to w mieście i we wsiach. I wyszli, aby oglądali to, co się stało, a przyszedłszy do Jezusa znaleźli człowieka onego, z którego wyszli diabli, obleczonego przy dobrym baczeniu siedzącego u nóg jezusowych i bali się. Odpowiedzieli im tedy ci, którzy widzieli, jako uzdrowiono tego, który był opętany i prosiło go wszystko mnóstwo onej okolicznej krainy gadareńczyków, aby odszedł od nich, albowiem ich był wielki strach ogarnął, a on, wstąpiwszy w łódź, wrócił się. I prosił go on, mąż, z którego wyszli diabli, aby był przy nim. Ale go Jezus odprawił, mówiąc, wróć się do domu Twego, a opowiadaj, jakoć wielkie rzeczy Bóg uczynił. I odszedł po wszystkim mieście, opowiadając, jaką mu wielkie rzeczy Jezus uczynił. I stało się, gdy wrócił Jezus, że go przyjął lud, albowiem nań wszyscy oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jairus, a ten był przełożonym bużnicy, a przypadłszy do nóg Jezusowych, prosił go, aby wszedł w dom jego, albowiem miał córkę jedyną około dwunastu lat, która już konała, a gdy on szedł, cisnął się lud. A niewiasta, która płynienie krwi cierpiała od dwunastu lat i wynałożyła była na lekarzy wszystko swoje pożywienie, a nie mogła być od nikogo uleczona, przystąpiwszy z tyłu dotknęła się podołka szaty jego, a zarazem się zastanowiło płynienie krwi jej. I rzekł Jezus, któż jest, co się mnie dotknął? A gdy się wszyscy zapierali, rzekł Piotr i ci, którzy z nim byli, Mistrzu, lud Cię ciśnie i tłoczy, a Ty mówisz, kto się mnie dotknął? I rzekł Jezus, dotknął się mnie ktoś, bo poznał, że moc ode mnie wyszła. A widząc ona niewiasta, że się nie ze drżeniem przystąpiła i upadła przed Nim. I dlaczego się go dotknęła, powiedziała mu przed wszystkim ludem, i jako zaraz uzdrowiona była. A on jej rzekł. Ufaj, córko, wiara twoja ciebie uzdrowiła. Idźże w pokoju. A gdy on to jeszcze mówił, przyszedł niektóry od przełożonego burznicy, powiadając mu, iż umarła córka twoja, nie truć nauczyciela. Ale Jezus usłyszawszy to, odpowiedział mu, mówiąc, nie bój się. Tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. A wszedłszy w dom, nie dopuścił z sobą wnieść nikomu, tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi i ojcu i matce onej dzieweczki. I płakali wszyscy i narzekali nad nią, ale on rzekł: Nie płaczcież, nie umarłać, ale śpi. I naśmiewali się z niego, widząc, iż była umarła. A on, wygnawszy precz wszystkie i ująwszy ją za rękę, zawołał, mówiąc – Dzieweczko, wstań. I wrócił się duch jej i wstała zaraz i rozkazał, aby dano jej jeść. I zdumieli się rodzice jej, a on im zakazał, aby nikomu nie powiadali tego, co się było stało.